Witam, witam wszystkich na podcaście Świat Oczami i Kretyna, którego będę sobie ja prowadził. Ja, Jakub Stawski, Właśnie, Groszek. Taki sobie Groszek jestem. Groszek to moje takie przezwisko. Muszę. 7 lat, ja miałem 7 lat, byłem groszkiem. To jest czeka, Ja mam 14, to jest połowa mojego życia. Ja połowa mojego życia jestem groszkiem. To jest dobre. Tak. A ja co zrobić? No właśnie. No i ten groszek wasz będzie sobie nagrywał podcast. Podcast światoczami krytyna tutaj właśnie chyba powinienem wtrącić coś i powiedzieć coś o nazwie, prawda? Nie zastanawiałem się długo, długo nad tą nazwą, prawdę powiedziawszy, ale. Dlaczego? Dlaczego kretyna? A nie, nie, kurczę, Groszka. Tam bo co innego No nie, bo tu tych kretyn, niektórych ludzi, to osoba szczęśliwa. Ciesząca się ze świata, z tego, że żyje, z tego co ma, z tego co robi, z, z, z świata. Już nie jestem takim człowiekiem, który się potrafi cieszyć. I tak niestety jestem postrzegany ludzie ludzi przechodzących obok. Idę sobie uśmiechnięty, a tu nadal jakieś dziewczyny O, pa, jak idiota! Z czego on się to tak cieszy? Albo o, idę z kolegą, to jest też dobre idę z kolegą, uśmiechnięty, radosna, to za nie wiem co brać, ale ja też chcę. No to już jest ham. Nie no, zrozumiałbym, jakbym się chicharł jak kretyn. no <śmiech> Dobra, właśnie. Ale no, że się cieszy, to chyba nie znam, z tym kretynem. No, ale skoro już jestem tak postrzegany, to niech taka nazwa będzie, ba, nie? Ba. No i na tym podcaście będę publikował swoje zdanie na no jakieś tematy. Będę poruszał różne rzeczy, tak? Ja chcę publikować wszystko, co myślę. Pokazać wam, że świat nie jest bajką, ale da się z niego cieszyć. Optymizm, optymizm, jeszcze raz, optymizm. O, też dobra nazwa była. ale nie. Jednak nie. To co jest, jest dobrze. Ja Niech tak będzie. No to co? Mogę was nie, jedynie zaprosić na kolejny odcinek Świata Oczami Kretyna. No i zapraszam oczywiście do komentowania. Wtedy możemy się zrobić lepiej. Będę miał motywację, żeby sobie nagrać jakiś tam odcinek kolejny. A tu jeszcze mam dla was taki mały promos. Tak. Ja, wielki rycerz. Picho, przybyłem tu, pod jaskinię Smoka, by tę przebiegłą gadzinę ubić. Smoku! Smoku, wyjdź z jaskini! Eee, przyjwane. Smoku! Eee, no, przepana! Czego lichy stworze? Eee, no bo ten tego, no, no, jakby to pana wytłumaczyć, no, eee, no bo to nie jest jaskinia Smoka. Nie Smoka? A czegóż więc? Eee, a...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 O jeszcze tu jesteście? Idźcie sobie, już koniec. Idźcie sobie. Już koniec. Widzicie, muzyka się skończyła, to już koniec. Sobie. Yy. Cześć.